Zagadka dziesiąta, czyli dymi się dymi. Od rana padał śnieg. Detektyw Pozytywka stał przy wychodzącym na spadzisty dach okienku i podziwiał bielejące z każdą chwilą ulicę. Może poddasze to nie najlepsze miejsce na prowadzenie agencji detektywistycznej, ale za to jaki rozciąga się stąd widok. Dachy kamienic, kominy, biurowce, kościoły. Detektyw Pozytywka po prostu nie mógł oderwać od tego wszystkiego oczu. Szczególnie od parku. Przypruszone bielą drzewa wyglądały wyjątkowo pięknie. Szkoda tylko, że niektórzy kierowcy traktują niemal każde miejsce jak parking. No, proszę. Na przykład właściciel tego busiku z kolorowym napisem. Wesoły aktor, obsługa okolicznościowych imprez. Detektyw Pozytywka westchnął. Ładna mi obsługa. Zablokował wejście do parku i stoi tak od kilku godzin. Szkoda, że detektywi nie mogą wystawiać mandatów. Naraz uwagę detektywa Pozytywki przykuły dzieci biegające wokół przedszkola. W ich zachowaniu było coś dziwnego. Detektyw Pozytywka zmarszczył brwi. Sprawiały wrażenie przestraszonych, Choć oczywiście z wysokości piątego piętra trudno było stwierdzić to na pewno. Za to na pewno można było stwierdzić, że i panie przedszkolanki zachowują się jakoś inaczej. Zwykle stoją w grupkach po dwie, trzy, zerkając tylko od czasu do czasu na bawiące się maluchy. A tym razem ganiały po placu zabaw, jakby coś je ugryzło. Detektyw Pozytywka nakładał właśnie buty, gdy rozległo się pukanie do drzwi. Nacisnął klamkę i osłupiał z wrażenia. Przed nim stały cztery upiory: trzy malutkie, nie większe w każdym razie od sześcioletnich dzieci, a czwarty całkiem spory prawie taki sam jak detektyw pozytywka. Słucham, wykrztusił detektyw pozytywka pomocy jęknęła trójka malutkich upiorów ależ dzieci odezwał się duży upiór. Myślałam, że prowadzicie mnie do kominiarza, a to detektyw. Upiór postukał palcem w tabliczkę z napisem Agencja Detektywistyczna Różowe Okulary. Jeden z upiorków wzruszył ramionami. Dopiero teraz detektyw Pozytywka rozpoznał w nim Zuzię z trzeciego piętra. Tylko dlaczego była wysmarowana czymś czarnym? Detektyw Pozytywka ze wszystkim da sobie radę. Zuzia uspokoiła dużego upiora, który po bliższych oględzinach okazał się umorusaną panią przedszkolanką. Tak? Pani przedszkolanka spojrzała na detektywa pozytywkę niepewnie. Przepraszam, Zuzia mówiła, że pracuje tu ktoś, kto nam pomoże. Myślałam, że chodzi jej o kominiarza. Chcieliśmy rozpalić w kominku, bo dzisiaj są Mikołajki i... M miało być inaczej niż zwykle. Ale to jakiś pechowy dzień. Najpierw nie przyjechał święty Mikołaj. Mówiłem, żeby napisać do prawdziwego, przerwał jej jeden z upiorków, a nie zamawiać jakiegoś przebierańca. Pani przedszkolanka westchnęła ciężko. A potem, dodała, okazało się, że mamy chyba zatkany komin, bo zaczęło się dymić, aż trzeba było uciekać na zewnątrz. Może to śnieg zatkał? Raczej duch, wtrąciła Zuzia. — Bo jak się podejdzie do kominka, to słychać, jak coś w nim jęczy. — Nie gadaj, głupstw! — uciszyła ją pani przedszkolanka. Detektyw Pozytywka zmarszczył brwi. — Duch w kominie? Odruchowo spojrzał w stronę okna. — Zaraz, zaraz mam! — krzyknął nagle. — To nie duch! — tylko święty Mikołaj, natychmiast trzeba zgasić ogień w kominku, bo jeszcze się udusi. I pognał czym prędzej do przedszkola. <grym> Detektyw Pozytywka miał rację, jak zwykle, dzięki czemu nie doszło do tragedii. Jak myślisz, skąd wiedział, że w kominie siedzi święty Mikołaj?